To są informacje Polskiego Radia 24. Komisja Etyki znów zajmie się prezesem PiS. Chodzi o powielanie fake newsów o przyszłym premierze Węgier. Polska gotowa do podpisania umowy z Komisją Europejską. Chodzi o pożyczkę na zbrojenia. Duże zadymienie koło Chojnic na Pomorzu. Strażacy gaszą tam pożar marketu. Minęła 15. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Lider PiS powiela fake newsy o zwycięzcy węgierskich wyborów. Jarosław Kaczyński powiedział, że nie zamierza gratulować się Peterowi Modziorowi wygranej. Prezes PiS stwierdził, że takich ludzi nie powinno być w życiu publicznym ze względu na czyny, które zdaniem Kaczyńskiego popełnił lider Tisy. No na przykład to, co opisuje jego żona, że upiek, szczenię. Pan twierdzi, że nieprawda, a ja biorę tu uwagę inne, zweryfikowane jego wyczyny, różne dochodzenie pod stołem i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy zweryfikowane, no jednak uważam, że to jest możliwe, ale także bicie tej żony. Dodajmy, że informacja, którą powiela prezes PiS, nie ma żadnego potwierdzenia. Była żona lidera TIS zaprzeczyła, by miała wydawać jakąkolwiek książkę o młodziorze, a portal, który opublikował informację o znęcaniu się nad psem, powstał zaledwie tydzień przed wyborami. Patryk Jaskuls z Koalicji Obywatelskiej uważa, że takie słowa nie powinny paść z ust lidera partii, która aspiruje do objęcia władzy w Polsce. Jest jakaś myślę granica absurdu i też przyzwoitości w stawianiu jakichś oskarżeń. I myślę, że to świadczy dzisiaj o tym, że Jarosław Kaczyński ma wielki problem z tym, aby przyjąć do wiadomości to co się wydarzyło na Węgrzech, bo to też jest zły prognostyk dla Prawa i Sprawiedliwości. Koalicja Obywatelska już zapowiedziała skierowanie wniosku do Sejmowej Komisji Etyki o ukaranie Jarosława. Kaczyńskiego. Polska jest gotowa na podpisanie umowy w sprawie sejf. Taką informację przekazał po posiedzeniu rządu wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Do podpisania umowy z Komisją Europejską może dojść jeszcze w tym miesiącu, ale konkretnej daty jeszcze nie ma, bo trwają negocjacje również z innymi państwami, w tym z Węgrami. Chciałbym, żeby tak było, żeby w kwietniu doszło do podpisania tej umowy. Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych jest gotowy. Pracujemy cały czas, jak nie utracić szans dla Straży Granicznej czy Policji. Jest to bardzo trudne przez zawetowanie ustawy przez prezydenta Nawrockiego. My to zrobimy, my to przeprowadzimy, jesteśmy zdeterminowani. Rząd, przypomnijmy, planuje zaciągnąć pożyczkę na podstawie obowiązującej ustawy o obronie ojczyzny i innych przepisów. W takim wypadku pieniędzy nie otrzymają jednak instytucje niezaliczane do sił zbrojnych, takie jak policja czy straż graniczna. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zadymieniem w Czersku na Pomorzu. Strażacy wciąż gaszą tam pożar marketu. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Konieczna była jednak ewakuacja mieszkańców pobliskiego osiedla. Na miejscu pracuje wciąż 20 strażackich zastępów. Leon XIV jest dyplomatyczny i precyzyjny w sporze z administracją Donalda Trumpa, tak komentuje napięcia między Białym Domem a Stolicą Apostolską Watykanista Michał Kłosowski. Jak zauważa papież apelując o pokój i mówiąc o nauczaniu Kościoła przebudowuje agresywną narrację polityków.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 Trumpa. Prezydent USA pisał wcześniej m.in., że papież jest słaby w kwestii przestępczości i innych rzeczy oraz, że jest fatalny w polityce zagranicznej. W informacjach zaglądamy jeszcze w Tatry. Żaby rozpoczęły tam wiosenną migrację do miejsc rozrodu. By pomóc płazom, wolontariusze ustawili się więc wokół lokalnych dróg, mówi Jolanta Sitasz-Wójcicka z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Mam pół wiadra żab i wysypuję je właśnie. I one sobie pięknie wskoczą zaraz Nie na mnie do wody. Jesteśmy tutaj od pół godziny i mamy już pięć wiaderek żab. <śmiech> Pełnych. Dziesięć połówek. Tutaj w stawie jest mnóstwo żab. W tym momencie będzie to kilka tysięcy ich przybywa. Ciągle, ponieważ zrobiło się ciepło i te żaby ruszyły tutaj. Z racji tego, że ten staw leży nieopodal ruchliwej ulicy. Żaby, które przechodzą z potoka do stawu niestety w dużej ilości giną pod kołami. Dlatego jak co roku mamy akcję. Miata ta potrwa do niedzieli, w razie potrzeby zostanie też przedłużona. Przyrodnicy apelują też do kierowców o ostrożność w rejonach mostków i terenów podmokłych. To były informacje Polskiego Radia 24. Przelotny deszcz na zachodzie kraju i miejscami na Mazowszu. Słońce prześwituje obecnie z zachmury momentami w centrum i na południowym wschodzie. Poza tym dość pochmurno. Na termometrach od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim do 18 w Małopolsce. Na pozostałym obszarze od 11 do 16. Klimat. Jakość powietrza w Katowicach jest zła, w Kędzierzynie Koźlu dostateczna, a w Gdańsku umiarkowana. Na pozostałym obszarze kraju stan powietrza dobry lub bardzo dobry. Prawie połowa energii w sieci krajowej pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. W lasach panuje średnie zagrożenie pożarowe. Klimat.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 się opłaca. Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie.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 8 minut temu minęła godzina 15. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. Gość Polskiego Radia 24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 Nawet. Czyli być może można uznać, że traktuje hmm, cieśniny Ormus nie, nie jako pewnego rodzaju lewar, e, ale nie jako coś, przy czym będzie mógł wytrwać dłużej, jeśli faktycznie będzie chciał coś ugrać. Więc tutaj myślę, że jest duża przestrzeń do e, takiej powiedzmy spuszczenia z, z tych maksymalistycznych żądań. Natomiast no, z drugiej strony pamię no, jest jeszcze oczywiście wsparcie dla e, organizacji typu Hezbollah mm. i, i, i tak dalej. No tutaj wiemy, że to jest bardzo poważny problem. Iran e, e, oczekuje tego, że e, rozwija Obejmie też front libański, zresztą to jest bardzo ciekawy temat, bo w tej chwili yy, no, ma, ma, się też, ma, ma być też zorganizowane spotkanie izraelsko-libańskie w tej Bez sprawie. precedensu. Za tak niecałe dwie godziny w Waszyngtonie Dokładnie. ambasadorowie się tam spotkają yy, Izraela i Libanu.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 użyły w tym czasie w czasie tej wojny, ponad 75% swoich zapasów pocisków przechwytujących patriot. No tak, um, kraje, kraje, o których mowa, te przede wszystkim Emiraty, Katar, Kuwait, Bahrajn, w mniejszym stopniu Arabia Saudyjska, um, padły ofiarą tak, odwetowych ataków Iranu. Um, nie dlatego, że same zaatakowały Iran, to tylko dlatego, że Stany Zjednoczone zaatakowały Iran, więc Iran się odwinął, um, powiedzmy, wobec, czy w kierunku tych krajów, gdzie, gdzie znajdują się bazy amerykańskie. W związku z czym siłą rzeczy, one są ofiarą tej wojny, ofiarami i, i ich oczekiwanie, że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 państw arabskich, dla których parasol amerykański nie jest już parasolem takim, no, pewnym, stuprocentowym i kraje te na pewno będą przy okazji oczekiwać y, większych, mocniejszych y, m, zabezpieczeń czy zapewnień y, bezpieczeństwa właśnie ze strony y, Stanów Zjednoczonych, ale też, y, też w kontekście dostaw broni y, między innymi. Natomiast y, ja, ja bym się spodziewał raczej, że one pomimo tego oczywiście, że wytrwają, y, one będą nadal sojusznikami Stanów Zjednoczonych nie wygonią amerykańskich baz i nadal będą kupować amerykańskie uzbrojenie, ale należałoby się spodziewać, że jednak zaczną dywersyfikować tych dostawców i tutaj już się pojawiły Korea pierwsze... Południowa na horyzoncie. Dokładnie, tak. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby z czasem nie tylko Korea z Azji, ale też i Chińczycy powoli wchodzili na ten rynek, ponieważ no. No, kraje arabskie nie mają problemu z tym, żeby próbować dogadywać się z wszystkimi, nawet jeśli to Amerykanie są ich głównym partnerem. A ta sytuacja, która właśnie strategicznie osłabiła Stany Zjednoczone, jest pewnego rodzaju no, okazją może, czy też takim po prostu naturalnym e, sytuacją, w której one jednak będą chciały, chciały e, dążąc do zadbania o własne bezpieczeństwo, właśnie bardziej się zwracać w kierunku innych dostawców. I nie wyda, nie, nie, jakby nie widzę powodu, dlaczego Chiny nie miały być tutaj także atrakcyjnym partnerem. No to także... tutaj to już w ogóle byłaby strategiczna porażka Stanów Zjednoczonych. Y oczywiście, to nie oznaczać musi od razu, że każdy rodzaj sprzętu y będzie, że tak powiem, na stole. Y ale, y ale spodziewam się, że jednak delikatnie Chiny zacząć na, na, na ten rynek będą wchodzić. Y a długofalowo, jeśli rzeczywiście Stany Zjednoczone nie odwrócą,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 zarówno bezpieczeństwa żywnościowego, jak i z, z punktu widzenia produkcji elektroniki, prawda? Więc tutaj y, region ten w ogóle i te kraje tak naprawdę przy okazji, no, takim efektem ubocznym jest, jest pokazanie światu, jak ważny jest ten obszar, y, więc on, y, a, a ponieważ przywódcy tych krajów zdają sobie sprawę z tego, jak, jak, jaką rolę odgrywają i y, nie będą na pewno powstrzymywać się przed wykorzystywaniem tej swojej y, pozycji,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 Konstytucyjne, powiedzmy, czy no, system, ustrojowe władze Libanu, tak to nazwijmy, e, z jednej strony, które dążą do tego, żeby e, e, Hezbollah przestał destabilizować, znaczy działalność Hezbollahu z jednej strony i z drugiej strony ataki izraelskie przestały destabilizować ten kraj. W związku z czym mamy, mamy tutaj po stronie władz Libanu przynajmniej wolę. Sądzę, że, to, że, że, że te władze Libanu też są popierane przez większą część y, libańskiego społeczeństwa. Y, no i z drugiej strony po stronie Izraela wydaje się, że też jest wola do tego, żeby y, relacje z Libanem w ogóle y, uregulować. Więc to jest zapoczątkowanie jakiegoś procesu, na którego jest wola... Y, co do którego mamy wolę, po, przynajmniej częściowo po dwóch stronach. I to jest pierwszy krok. Drugi krok jest taki, że więc to, to, to jest, ja bym powiedział raczej o rozpoczęciu pewnego procesu. Natomiast on musi doprowadzić do konkretnych rozwiązań. Tutaj przede wszystkim należy wzmocnić armię libańską, bo jeśli się mówi cały czas o tym, że Hezbollah ma być rozbrojony i to mówią i rezolucje, i, i już wewnętrzne regulacje libańskie też o tym mówią, że Hezbollah musi być rozbrojony i no, pozostać jako partia polityczna, organizacja polityczna, ale nie jako y, druga armia w kraju, a w zasadzie pierwsza, co do jeśli chodzi o jej potencjał. Więc to jest, to jest, to jest niezwykle ważna kwestia. Więc wzmocnienie armii libańskiej nie, nie odbędzie się bez wsparcia z zewnątrz, bez wsparcia krajów regionu, ale też bez wsparcia międzynarodowego Stanu Zjednoczonych tutaj Francja bardzo mocno y, y, powiedzmy no, stara się Libanowi y, pomóc. No i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 w wojnie i może mieć ograniczone możliwości wspierania Hezbollahu. A jeśli rzeczywiście może, jeśli, jeśli rzeczywiście ma być jakieś sensowne porozumienie no, amerykańsko-irańskie w przyszłości, to myślę, że kwestia wspierania takich organizacji jak Hezbollah też będzie, e, tam, się, tam się pojawi. No więc w związku z czym Hezbolach na dłuższą metę może stracić tego, tego, te, to, to wsparcie zewnętrzne. Tym bardziej, że w Syrii też już ma e, sytuacja jest inna i też, też już nie ma tego wsparcia ze strony reżimu Asada. więc długofalowo tendencja nie wydaje się być korzystna dla Hezbollahu. Natomiast, y, natomiast oczywiście, no, tutaj duże wsparcie zewnętrzne musi y, temu towarzyszyć i przede wszystkim wzmocnienie państwa libańskiego i wzmocnienie armii libańskiej, która ma przejąć kontrolę po Hezbollahu, choćby na południu Libanu. Prawda? No to y, bez, y, jeśli, jeśli ta armia nie jest w stanie fizycznie y, stawić czoła Hezbolachowi, no to trudno mówić o, o, o takim rozwiązaniu. Natomiast pytanie zasadnicze, na które ja nie znam odpowiedzi, jak to wszystko przeprowadzić, nie doprowadzając do wybuchu wojny domowej w Libanie. To będzie duży problem dla tych, którzy będą zaangażowani w ten proces. To pytanie zostaje bez odpowiedzi. Na razie bez odpowiedzi zostanie także ten wątek związany z postawą i zaangażowaniem Izraela, bo to też bardzo, bardzo interesujące, ale to już temat na inną, kolejną, mam nadzieję, rozmowę z naszym gościem, pan dr Michał Lipa, Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński był z nami. Bardzo panu dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo za dostrzeżenia.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 Minęła 15.30, Ewelina Kamińska zapraszam Trzy jednostki przepłynęły dziś przez cieśninę Ormus mimo blokady ogłoszonej przez Stany Zjednoczone. Według katarskiej stacji Al Jazeera statki nie naruszyły blokady, bo nie płynęły w stronę irańskich portów. Dwa z trzech tankowców zmierzają do portów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a wcześniej przez szlak przepłynął statek należący do Chin. W piątek mają się odbyć europejskie rozmowy na temat misji obronnej cieśniny Ormus. Spotkanie online zapowiedzieli prezydent Francji oraz Premier Wielkiej Brytanii. W rozmowach ma wziąć udział wicepremier i szef polskiego msz Radosław Sikorski. Skuteczność zatrzymań nielegalnych migrantów na polsko-białoruskiej granicy osiągnęła 100%. Poinformował o tym wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Blokada działa, zapora działa, optoelektronika działa, system szybkiego reagowania, 5 tysięcy żołnierzy, funkcjonariusze Straży Granicznej, policja. To wszystko przynosi określone efekty bezpiecznej Polski. Władysław Kuśniak kamesz powiedział też, że liczba prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy spadła o 90%. Służby zbadają pożar marketu w Czersku na Pomorzu. Od rana pracowało tam około 100 strażaków, w tym jednostka ratownictwa chemicznego z Gdyni. Rządowy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ze względu na bardzo gęsty i duszący dym. Zapadła też decyzja o ewakuacji mieszkańców sąsiedniego osiedla. Z terenu marketu jeszcze przed przyjazdem służb ewakuowało się sześciu pracowników. Strażacy apelują wciąż do okolicznych mieszkańców o zamykanie okien. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze wiele godzin muzyka w Gdańsku odbyły się pierwsze testy operacyjne Pirani, czyli pierwszego całkowicie polskiego drona podwodnego. Bez ma prawie 1,5 metra długości i waży 50 kg. Został wyposażony w sonar, kamerę, urządzenia nawigacyjne wodne oraz cztery pędniki. Może monitorować infrastrukturę krytyczną, m.in. na dnie Bałtyku, mówi rektor Politechniki Gdańskiej, profesor Krzysztof Wilde. Kable podwodne, rury podwodne i do tego ma specjalną kamerę wysokiej rozdzielczości, własne podświetlenie.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 Jest godzina 15:33. Gość Polskiego Radia 24. Połączył się z nami pan dr Adam Karpiński, ekspert do spraw organizacji turystyki w USB Merito Wrocław. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Cały czas przyglądamy się tym skutkom wojny na Bliskim Wschodzie dla rynku turystycznego w naszym kraju i na świecie. Zastanawiamy się także, jak możemy przygotować siebie i naszych słuchaczy, ostrzec ich przed pułapkami, które być może wiążą się z tymi nowymi warunkami, które zapanują w tym zbliżającym się wakacyjnym sezonie. Co Pana zdaniem jest taką najważniejszą radą dla tych, którzy już teraz planują swoje wakacje, w tych no, wojennych jakby nie było warunkach. Tak, bezwzględnie. My mamy praktycznie wojenne warunki od 24 lutego 2022 roku. My często o tym zapominamy, ale ta część wschodnia też jest dla nas niedostępna turystycznie. Ale to, co się wydarzyło w tej chwili, tak naprawdę wymusza na turystach bardzo takie spokojne podejście do tego, co zaplanowali wcześniej. Być może ktoś już zarezerwował dużo wcześniej noclegi gdzieś w miejscach, które dzisiaj są albo zagrożone, albo mogą być zagrożone. Tutaj należy zwrócić szczególną uwagę, czy warto ryzykować, jeśli to chce zrobić i ten wyjazd chce sobie zorganizować indywidualnie. Druga sprawa to też taka naprawdę wszczemięźniwość, jeśli chodzi o decyzję w momencie, kiedy organizator sugeruje nam, czy wręcz nawet zniechęca do wyjazdu i mówi, że zastąpi nasz wyjazd innym wyjazdem z uwagi też na to, że organizator turystyki chce zadbać o bezpieczeństwo swoich klientów i turystów. Również kwestie ubezpieczenia. Należy sprawdzić, na ile możemy się ubezpieczyć, i zarówno od rezygnacji z imprezy turystycznej, jak również od bezpieczeństwa i następstw nieszczęśliwych wypadków na tereny, w które się wybieramy. I to jest taka chyba rada najlepsza, jeśli ktoś indywidualnie chce się wybrać w miejsca, które do końca nie zna i nie wie, jaka będzie sytuacja. Są to okolice dział działań wojennych lub kulturowo zbliżone do tych miejsc, gdzie może nastąpić niebezpieczeństwo, chociażby nawet terrorystyczne, udać się do firmy ubezpieczeniowej i zapytać o ubezpieczenie. Jeżeli okaże się, że firma nie chce ubezpieczyć lub to ubezpieczenie jest wyjątkowo drogie, to wówczas musimy się liczyć z tym, że miejsce, do którego się udajemy, jest miejscem zagrożonym, jeśli nam ktoś odmawia takiej usługi lub bardzo jest też narażone na niebezpieczeństwo. No i oczywiście to, co najważniejsze, czyli strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz strony Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tam będą informacje na bieżąco, pokazywane, plus jeszcze informacje z miejsc, do których się udajemy. Ambasady w tamtych rejonach, tam też będą informacje, czy kraj lub region jest bezpieczny dla nas jako turystów. Mówi pan, panie doktorze, o tych turystach, o tych naszych słuchaczach, którzy planują takie wyjazdy organizowane indywidualnie. A co, jeśli jesteśmy klientami Biura Podróży? Na co teraz zwrócić uwagę? Pytam o to w kontekście także ofert, które się ostatnio pojawiły. Na przykład w Egipcie, który no, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie tego epicentrum tych, tych działań wojennych, ale nigdy nie został objęty ostrzeżeniami. Do Egiptu można cały czas bezpiecznie tak jak się domyślam, podróżować, a oferty biur podróży na wypoczynek w tym kraju są obecnie niezwykle korzystne, ale intuicja im podpowiada, że to się może zmienić na niekorzyść. Tak, oczywiście, panie redaktor. W tej chwili mamy bardzo dobre oferty na Egipt. To jest zaraz, że to jest bardzo taki też wczesny sezon, to nie jest pełny sezon wypoczynkowy. Dwa to kwestie właśnie bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że my jeżeli lecimy z biurem podróży, praktycznie Powinniśmy być pewni bezpieczeństwa wylotu i powrotu, dlatego że to biuro podróży ponosi pełną odpowiedzialność za wylot i powrót turysty do kraju. I to już się sprawdziło, bo w momencie, kiedy nawet doszło do konfliktu w Zatoce Perskiej, te kraje typu hmm, chociażby Dubaj, stamtąd turyści byli przez biura podróży bardzo stosunkowo, mówię, bardzo szybko ewakuowani, bo to nie jest tak, że te procedury trwają błyskawicznie. Przede wszystkim trzeba zadbać o bezpieczeństwo. I tutaj, tak jak pani zauważyła, ceny są niesamowicie atrakcyjne. One częstokroć są tańsze niż weekendowe wyjazdy na pewnego rodzaju krótkie weekendy, wypady weekendowe do miast polskich, a tam możemy pięć dni all z przelotami w jedną i w drugą stronę wypocząć, czy w części tureckiej riviery, czy właśnie w Egipcie. Egipt jest tutaj chyba takim przykładem bardzo atrakcyjnych cen, oby to trwało dla jednych i dla drugich jak najdłużej, czyli zarówno dla organizatorów turystyki, jak i dla turystów, którzy wybierają tam te regiony. Natomiast trzeba pamiętać, że to nie musi i nie, pewnie nie będzie trwało długo z uwagi chociażby na koszty przelotów, do których pewnie za chwilę wrócimy. Tak. I to będzie główny element, który pokaże nam, że będzie weryfikacja ceny. Na dzień no dobrze, dzisiejszy panie myślę, że no załóżmy, że idę do biura podróży. Dzisiaj korzystam z takiej oferty bajecznie tan tanich wakacji all inkluzji w, w Egipcie. No i nie wiem, mogę spać spokojnie, czy przyjdzie do mnie informacja o tym, że w związku właśnie ze wzrostem cen paliwa lotniczego i tych przelotów również cena mojego wypoczynku, mojego urlopu wzrośnie. Tak się może zdarzyć, jeśli nie wykupimy ubezpieczenia zmiany ceny, bo tak naprawdę przelot nie zależy od organizatora turystyki, jest to niezależne. Jeżeli w umowie sobie zaznaczymy punkt braku zmiany ceny bez względu na wszystko, co jest mało prawdopodobne, więc raczej mówimy o ubezpieczeniu od zmiany ceny, czyli dodatkowym koszcie, możemy mówić o tym, że ta cena się nie zmieni. Natomiast ja znowu wrócę do początku. Patrzmy przede wszystkim na bezpieczeństwo, bo życie, zdrowie, na imprezie turystycznej jest najważniejsze. Częstokroć zaoszczędzone 100, 200, 300 zł, czasami kosztem na przykład dodatkowego ubezpieczenia, no może nas kosztować znacznie więcej w momencie, kiedy wydarzy się coś złego. Także nie ryzykujmy nawet w sytuacjach, a znam też takie osoby, które szczególnie właśnie nie z biurem, ale indywidualnie, częstokroć próbują, czy ryzykują swoim życiem i zdrowiem, jeżdżąc w tereny chociażby objęte konfliktem częściowo, nie w pełni. Jak ta wojna wpłynęła na rynek, również lotniczy? Wspomniał pan o tym, zapowiadając, że na pewno pojawi się w naszej rozmowie wątek cen ropy naftowej i tego, jak się to przekłada później na dostępność paliwa lotniczego, no i ceny, ceny przelotów, no bo głównie teraz wybieramy sobie ten środek transportu, kiedy wybieramy się na urlop. Tak, jeśli chodzi o te dalsze wyjazdy, tak, nawet bliższe, bo przecież city Breaky po Europie to też samoloty. Natomiast faktycznie zacząć należałoby, że już mamy problemy z przelotami do Azji i z Azji, z uwagi na to, że lądowania z reguły odbywały się w terenach zagrożonych czy objętych konfliktem częściowo, bo mówimy tutaj i o Dubaju i o Katarze. W tej chwili tam jest spokojniej te przeloty i lądowania się odbywają bez większych zakłóceń, ale pamiętajmy, że tak naprawdę nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie będą zdarzenia. No chociażby ostatnia informacja prezydenta Stanów Zjednoczonych, że to on zacznie blokować mm, Zatokę Perską i Cieśninę Ormus z tej drugiej strony, tej wlotowej i wylotowej. Natomiast to wszystko jest tak dynamiczne, że żadne biuro podróży, ani żaden rezydent, ani analityk rynku turystycznego nie jest w stanie przewidzieć, czy loty w kierunku azjatyckim będą cały czas utrzymywane. Trzymane na tym samym poziomie, jakim są. Dodatkowo mamy utrudnienia z przelotami nad Rosją. Jak wiemy, większość europejskich linii lotniczych nie kieruje się przez tamten region. Tam latają linie chińskie. Natomiast pamiętamy jeszcze sprzed paru lat, kiedy wojna w Ukrainie się rozpoczynała i zestrzelenie holenderskiego samolotu nad terenem wojennym w okolicach Donbasu. No to wszystko w tej chwili oby się nigdy nie powtórzyło, by nie dochodziło do sytuacji drastycznych, ale możemy się liczyć również z tym, że turystyka autokarowa czy turystyka samochodowa będzie miała coraz większe zainteresowanie, czyli będziemy jeździć na krótsze odległości w podobnym czasie, ale niekoniecznie będziemy aż tak dużo latać. No i ten aspekt paliwa lotniczego, czyli w tej chwili wzrosty ceny paliw, to jest lotniczego, to jest powyżej 50%, natomiast one mogą jeszcze wzrosnąć. Niektórzy analitycy już szacują, że te magiczne 100 dolarów za baryłkę to nie jest już żadna granica, że to, że ona już została dawno przekroczona, to ona może dojść nawet do 170 dolarów za baryłkę. To jest po prostu już kosmiczną wartością, jeśli chodzi o później przetworzenie i przygotowanie paliwa lotniczego. Do tego jeszcze trzeba nałożyć te aspekty związane z dostępnością paliwa lotniczego. Czy to paliwo będzie dostępne na każdym lotnisku i każdy kraj będzie miał takie same możliwości. Polska ma producenta paliwa. Nie mamy źródeł Europy, na tę Europę musimy importować, natomiast paliwą wytwarzamy na terenie Polski, stąd polskie linie lotnicze, polskie lotniska specjalnie jeszcze na brak paliwa nie cierpiały. Odpukać, ale już we Włoszech mieliśmy takie sygnały, w Irlandii są sygnały, gdzie może się okazać, że tego paliwa będzie brakowało. Panie doktorze, jak ta sytuacja międzynarodowa i gospodarcza będzie kształtowała trendy turystyczne na ten zbliżający się sezon? Znaczy, myślę, że jeżeli uspokoi nam się sytuacja, to turyści nie zrezygnują z wylotów do ciepłych miejsc, właśnie chociażby tego atrakcyjnie cenowego Egiptu. Natomiast jeśli się coś nam zacznie zmieniać i tak jak powiedzieliśmy, te, pa, te ceny paliw też wzrosną. Część turystów na pewno przekieruje się w miejsca dla nich bezpieczne. I tu może się okazać, że nasz kraj może też zyskać, ale z drugiej strony ceny pewnie turystyki mogą w kraju wzrosnąć, jeśli popyt drastycznie wzrośnie na imprezy turystyczne w Polsce, a szczególnie kiedy przybędzie do nas dużo turystów z zagranicy. Z czego bym się osobiście cieszył, bo z punktu widzenia gospodarczego to jest dobrze, kiedy turysta przyjeżdża do naszego kraju, bo wówczas możemy mówić o eksporcie turystycznym. I może tak się wydarzyć, że nasi sąsiedzi, którzy już w dość dużej mierze, czyli tutaj mam na myśli Niemców, Czechów, również Węgrów, ale także i Austrii, czy może też zarazimy swoją pięknym krajem Chorwatów, bo przecież mamy pociąg, czy będziemy mieli za chwilę pociąg ponownie uruchomiony z Warszawy do Rieki, może on będzie wracał pełny z Rieki do Warszawy i dalej w głąb Polski będą ci turyści się rozjeżdżać. To spowoduje zapewne wiele ciekawych zmian. Pewnie kontynentalna turystyka, pytanie jak będzie się rozwijała turystyka to karowa, dlatego że też ceny będą... No te autokary też benzyny potrzebują. Tak. Bez względu. I tutaj też mamy 50% wzrost i częstokroć, jak rozmawiam z moimi przyjaciółmi, którzy mają zakontraktowane imprezy szkolne, senioralne, autokarowe mm -hmm. po Europie, to jest wzrost, też pamiętajmy, przy samym paliwie 50%, czyli żadne biuro podróży nie może sobie pozwolić na utrzymanie ceny w sytuacji, gdy jeden z głównych kosztów transportu, czyli ten transport, głównych kosztów imprezy, czyli transport, wzrósł o tak dużą e, kwotę. Także tam też będą pewnie analizy cenowe. Ale to wszystko będzie też zależało od czynnika podejścia do bezpieczeństwa, czyli jeżeli się okaże, że te dalsze kraje będą w pewien sposób nadal bezpieczne, to turystyka pomimo pewnie wzrostu cen się utrzyma, bo na ceny aż tak szybko jeszcze Polacy nie reagują. Ja zauważyłem, że po COVID-zie polski turysta zaczyna poszukiwać wyzwań różnych. Oczywiście nie każdy wybiera drogie wyjazdy, ale coraz częściej Polacy wydają coraz więcej na turystykę. Nawet do tego stopnia dochodzi, że analizowałem ostatnio badania prowadzone przez któryś z instytutów turystyki, gdzie turysta polski częstokroć woli wydać więcej na turystykę, na imprezy turystyczne, niż na przykład na zakup samochodu czy nowego, czy też nawet na edukację. Czyli traktuje tę ten wydatek turystyczny, który przechodzi mu troszeczkę niżej w jego hierarchii potrzeb. On zaczyna mieć tę potrzebę podróżowania i odczuwania doznań. Mówi... Oczywiście nie wszyscy, to jest jakaś Oczywiście. grono kilkudziesięciu procent. Mówi pan, mhm. pan, panie doktorze, że możliwy jest najazd turystów z Europy do Polski. Bardzo byśmy się z tego powodu cieszyli. Czyli grozi nam overtourism. To zjawisko, które komentowaliśmy tak często w zeszłym letnim sezonie, obserwując protesty mieszkańców. Barcelony, innych hiszpańskich miast i wysp. Czy może się to wydarzyć także w naszym kraju? A pytam o to w kontekście tej ustawy, o której na pewno pan słyszał. Ustawy, która ma ucywilizować rynek najmu krótkoterminowego w naszym kraju. Tak, no w Polsce mamy, no mamy problem z najmem krótkoterminowym. Powiem tak, miasta cierpią, a najbardziej według mnie cierpi E, cierpią miejscowości e, o bardzo wysokiej atrakcyjności turystycznej. Takie właśnie jak Zakopane, Szklarska Poręba, Karpacz, Świeradów. z to mógłbym wymieniać ich więcej. Dużo pewnie i z Beskidu z Żywieckiego i Sądeckiego, pewnie i Muszyna i Krynica, gdzieś by mi się tam pojawiły. Dlatego, że poza tym, że faktycznie czekamy na to, aby ucywilizować najem krótkoterminowy, który tak naprawdę zaburza ruch turystyczny w tych miejscowościach, niszczy struktury również związane z pozyskiwaniem środków przez gminy. Bo jeszcze trzeci aspekt jest pytanie, co będzie, kiedy te budynki się już zamortyzują. Czyli ich wartość będzie zerowa, ekonomiczna, a zarazem ich wartość turystyczna będzie słaba, bo nikt nie będzie chciał tam wypoczywać. Bo szanowni państwo, pani redaktor, rodzi się nowy ruch. W Szwecji narodził się ruch turystyki IQ. Miałem ostatnio możliwość rozmawiać na ten temat i to jest przeciwieństwo do tego, o czym tu mówiliśmy, do overturizmu, do tego, do tej turystyki masowej. To jest coś, co wymaga od nas utrzymania tożsamości regionu. A jak my wprowadzimy tam faktycznie duże ilości blokowisk, to my ten charakter regionu utracimy. I to, co pani redaktor też tutaj sugeruje, na dzień dzisiejszy jeszcze wielkiego zagrożenia takiego overturizmu w miastach polskich, jak jest to w Barcelonie, nawet w Dubrowniku, myślę, że jeszcze nie ma. Jeszcze polskie miasta mogą sobie na to pozwolić. Mhm. Natomiast małe miejscowości, niewielkie, takie właśnie jak Zakopane, takie jak Tutaj całe, cały obszar Karkonoszy, Beskidu Śląskiego czy Żywieckiego, one mogą, czy całe też Wybrzeże Bałtyckie, w szczególności w sezonie, ono może być zagrożone takim overturizmem. Jeśli byśmy chcieli przekształcić później te nasze miejscowości kaszubskie, Śląskie, kociewskie w ten nowy trend, jaki się rodzi czyli IQ turyzmu, gdzie będziemy szukać tożsamości, gwary, autentycznej, m, autentycznych produktów, Smaku. folkloru, ubiorów, muzyki. My potem będziemy odkopywać coś na nowo. Będziemy tworzyć nowy język, a język w turystyce, wielokrotnie to powtarzam, żeśmy szanowali swój język, bo język w turystyce to jest podstawowa marka miejsca turystycznego. My czasami biegamy, szukamy. Ja wiele lat w swojej głowie myślałem, co może być najlepszą marką i podstawą marki turystycznej. Właśnie podstawą marki turystycznej jest zawsze język, bo to słowo, które jest wypowiedziane w danym miejscu, czy to będzie wybrzeże Albanii, czy to będą góry Bośni i tam będzie ten bośniacki, to daje ten smak miejsca, w którym byliśmy, a potem potrawy, ludzie i dalej. No i wszystko to musi być autentyczne, panie doktorze. Bez takie rynie, tak. Takie ukorzenione. Nie może być wyuczone ani AI. Nie może być <głos> Sztuczna inteligencja tego, tutaj plastyką. raczej nie, nie będzie miała zbyt wielkiego pola do popisu, jeśli pójdziemy tropem tego nowego szwedzkiego trendu, o którym pan nam tutaj, tak. tutaj powiedział, panie doktorze. Ale jeszcze wracając do tej ustawy i do tego tematu, który się pojawia, czyli ucywilizowania rynku najmu krótkoterminowego. No to jest sztuka łączenia wody z ogniem i interesów z jednej strony no, tych lokalnych społeczności, mieszkańców tych miast, a z drugiej strony turystów, którzy chcą szybko, łatwo i tanio wynająć nocleg na taki weekend, który zamierzają spędz spędzić w atrakcyjny dla siebie sposób i w, i w atrakcyjnym dla siebie miejscu. Jak to zrobić? No, tutaj wy, na razie wygrywa opcja ekonomiczna i pamiętajmy, że z reguły lokalni e, przedsiębiorcy czy lokalna społeczność nie ma zbyt dużo, e, wpły, dużego wpływu na właśnie ten najem krótkoterminowy. Ten najem krótkoterminowy to są inwestycje funduszy, ludzie wykupują sobie apartamenty, z których korzystają, e, to są często ludzie spoza tych miejscowości, mają tam bazę, z której sami często korzystają kilka dni, tygodni w roku, a pozostałą część roku wynajmują innym. To jest model biznesowy, a nie model budowania tożsamości regionu. Także my tutaj ustawą jedną rzecz zrobimy, ale najważniejszą rzeczą jest to, abyśmy my jako turyści rozumieli to, co powiedziałem wcześniej, że częstokroć zachowanie nieodwracalnych walorów turystycznych, antropogenicznych, czy tutaj przyrodniczych oparte jest na zrównoważonym rozwoju tego miejsca, bo jeżeli my utracimy m, chociażby taki charakter góralskości w okolicach Murzasichle, Zakopanego, gdzie są jeszcze bacowie, gdzie wypasa się owce, gdzie można teraz już powoli... Oczekiwać od nich oscypka z domieszką lub pełnego z owczym z mlekiem, tego oscypka prawdziwego, gdzie będziemy mieli Dunajcem spływ tratwą flisaków, którzy są z dziada, pradziada flisakami, to później będziemy mieć plastikowe miejsca, gdzie może będziemy oglądać tylko filmy poglądowe, bo ci ludzie wyemigrują, bo nie będą mieli pracy. Tak naprawdę turystyka lokalna wraz z tym najmem krótkoterminowym, szczególnie mówię w miejscowościach turystycznych małych, to jest ogień i woda, jak pani powiedziała. One się zwalczają. Natomiast w miastach to też jest problem i to też jest pewnego rodzaju czasami patologia w centrum miast, natomiast, bo też wypędza mi z centrum e, autentycznych mieszkańców, tych, którzy tam żyli też od dwóch, trzech, czterech i więcej pokoleń, ale to jest łatwiejsze do odtworzenia niż właśnie w sytuacji, mała miejscowość zostanie pozbawiona y, ludzi tam żyjących wiele pokoleń. Taki przykład to są właśnie ziemie Dolnego Śląska, gdzie ludność po II wojnie światowej w większości została przesiedlona, a przyszli na te tereny nowi mieszkańcy, którzy do dziś dnia próbują tworzyć autentyczność miejsca. Na Opolszczyźnie jest inaczej, bo część osób została. Na Górnym Śląsku mamy... Ludzi, którzy mieszkają wielu pokoleń, stąd mamy piękny Nikiszowiec, stąd możemy mówić o języku śląskim. Bardzo zresztą czy gwarze śląskie jakbyśmy go nie nazwali, niech to będzie, tak jak ktoś sobie zwa, tak niech zwie, niech będzie nawet gwara śląska, ale silna. Ona pokazuje charakter tego miejsca. Nawet Warszawa dużo utraciła, ale jak się pojedzie na warszawską Pragę, możemy poczuć y, warszawski styl Pragi, prawda, i zjeść mm -hmm. przepyszne pyzy w słoikach na jednym z targowisk. Nie będę reklamował. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję za te rozmowy i za te refleksje. Szkoda, że musimy w wielu warstwach i wielu dziedzinach naszego życia powtarzać cudze błędy, żeby nauczyć się i uczynić z nich swoje i dopiero na nich nauczyć się tego, w jaki sposób organizować chociażby ten ruch turystyczny. Pan doktor Adam Karpiński, ekspert do spraw organizacji turystyki z uczelni USB Meritowe Wrocławiu, był z nami Dobrych wakacji, jeśli dziękuję. mogę tak zakończyć to nasze spotkanie. Bardzo dziękuję pani redaktor. Ja też życzę dobrych i wymarzonych i bezpiecznych wakacji dla wszystkich Państwa i dla pani redaktor, żeby to były wakacje marzeń. Każdego roku niech będą to nowe wyzwania. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Jakub Kukla ze mną w studiu. Dzień dobry. Zaplanowałeś już swój urlop. Wakacje marzeń na Pradze. O, z pyzami, z mięsem, ze słoika. Niekoniecznie, ale Praga to jest przepiękny i przeciekawy kawałek o warszawskiej Pradze, miasta, nie o, Czes oczywiście. o czeskiej Pradze. Czeska Praga też nie najgorsza. Też nie najgorsza. Wiem, że temat turystyczny wróci także po godzinie 16 w Polskim Radiu 24 za sprawą owszem, owszem, turystyki festiwalowej. Owszem. po godzinie 17 nawet w tym momencie, kiedy przyglądamy się temu, co dzieje się w poszczególnych regionach, porozmawiamy między innymi o tym jak Poznań przyciąga turystów mm -hmm. festiwalami, bo o, okazuje się, że Malta. może to być... Jest ich całe mnóstwo. Mm -hmm. Jest Pyrkon na przykład dla miłośników e, fantastyki. Jest e, wspomniana przez Ciebie Malta i całe mnóstwo innych wydarzeń, o których dziś będziemy mówić i zapytamy, czy to się miastu aby na pewno opłaca. A jeśli tak, to jak bardzo. No dobrze, Kuba, żeby nie było za miło. To już tak nie o tych tylko turystycznych przyjemnościach. Bardzo tęsknimy za okresem urlopowym. No ale rzeczy się dzieją tu i teraz. I to są rzeczy, które optymizmem nas nie napawają. To zależy. Jeśli popatrzymy na Węgry, to chyba jednak nutka optymizmu się pojawia. Jeśli popatrzymy na Bliski Wschód, to właściwie nie wiem, co myśleć o tej sytuacji. Na Bliskim Jest... Wschodzie bez zmian. No właśnie, czyli jak? Optymistycznie? Niezbyt dobrze? Nie wiem, jak to rokuje. Z jednej strony wydawałoby się, że zawieszenie broni może przynieść jakieś przełamanie tej trudnej sytuacji. Mm -hmm. Z drugiej strony okazuje się, że wcale niekoniecznie. No więc zobaczymy. Sprawy międzynarodowe też się pojawią. Oczywiście będzie sporo wątków krajowych, bo w polskiej polityce... Mm, się dzieje. Owszem, na przykład są tacy, którzy liczą, wierzą, czekają na powrót naszych azylantów, najsłynniejszych azylantów. To też a propos wątku polskiego w wyborach węgierskich. Jak Jakub Kukla zostaje z Państwem po godzinie 16. .00. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ewa Wasążnik, do usłyszenia.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 Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawontroba.pl. Przystanek Zdrowa Wątroba. Nie zlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl Zadbaj o Twoją wątrobę. Ogłoszenie społeczne Autopromocja Więcej niż kryminał, czyli trillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad.